Słuchacie Wiki Radia. Ja naprawdę krótko, i to jest akurat tak, jak widziałem, zobaczyłem wykład Tara, to to jest trochę może taki mały komentarz. Znaczy, moja koncepcja tego wykładu jest taka, że strony pomocy jak najbardziej trzeba zmieniać, poprawiać, ale to naprawdę nie jest najważniejszy problem, który mamy w tej chwili Wikipedii i dla którego ludzie odchodzą. I zaraz pokażę moim zdaniem, dlaczego ludzie głównie odchodzą, nie przychodzą, ich nie ma. E, więc e, moim, Zainspirował mnie ten obraz. To jest, to jest obraz bosza Siedem Grzechów Głównych. <śmiech> Przy okazji odświeżyłem sobie wiedzę e, na temat katolickiego kato, w, w, w katechizmu i zobaczyłem, które to są Siedem Grzechów i ona akurat idealnie pasują do tego, co chciałem powiedzieć. I oczywiście to jest obraz do publicznej, <śmiech> no i te siedem grzechów tak dla przypomnienia, tak, to jest pycha, chciwość, nieczystość zazdrość, nieumiarkowanie niewilenistwo i w te siedem grzechów chcę pokazać przykłady dostosowane do Wikipedii, jak administratorzy Wikipedii, łącznie ze mną jeden z przykładów jest mój mojego grzechu, jak administratorzy właśnie popełniają te grzechy i w których momentach is done więc pierwsze to pycha, tak? Z pychą tu ma żadnego problemu, moim zdaniem. To jest taka masa w Wikipedii, że to człowiek aż osłabia, tak? Najlepsze miejsce wejść do poczekalni i poczytać, co tam ludzie piszą. To jest tak pisane, z takiego piszałkowatego tego punktu widzenia, że aż czasem głowa tak? boli, I to jest przyjęte jako w porządku, tak? Nawet tego nie skreśla, nie komentuje. No, to, przy... to jest taka pycha wali z tego, z tego tekstu, a to był ja to tekst, tak, który znalazłem w to, to raz raz raz raz raz raz minutę, wchodząc po prostu do, do pierwszych z czterech czy pięciu wpisów i dalej już nie szukałem starcia jako przykład, tak? Potem druga część, tu połączyłem dwa grzechy, chciwość i nieumiarkowanie i można sobie zastanowić, jak w Wikipedii można być chciwym, tak? I umiarkowanym to łatwiej może, dlatego to połączyłem. No, i tu jest przykład, moim zdaniem, chciwość, nieumiarkowanie nie w ramach Wikipedii. Jest, w, idzie razem z uzależnieniem od zwłaszcza narzędzi administracyjnych, i chodzi o to, że ludzie robią coraz więcej i więcej, aż do takiego etapu, kiedy już po prostu są tak przeładowani tym, co na siebie wzięli, że odchodzą. No, i tu jest przykład, ile może zrobić jeden user. Pewnie się szybko domyślicie, który user, który odszedł, tak? Więc, tak. On był adminem, jakieś 1500 kasowań i panowań zaliczył, napisał około 2000 artykułów i zrobił całą masę różnych dodatkowych i w takich działań w ramach Wikipedii, które tu nawet nie są wszystkie wypisane. Tak, pierwszym jego pomysłem był taki stary konkurs Arnold Ziki, potem była taka gra Wikipedia RPG, Antyhox, a następnie batuta <tryk> <tryk> było jego pomysłem. Tygodnie tematyczne wymyślił jako pierwszy, czy wiesz, <tryk> Dwa razy koordynował Wikilubi zabytki na Wikipedii. W, stworzył te trzy w, w, w, pod podstawowe strony pomocy. Był twórcą i członkiem dwa razy komitetu arbitrażowego. Napisał taką strukturę rozwiązywania konfliktów w Wikipedii i tak dalej, i tak dalej. Tu działał również w Wikipedii. Dwa, trzy razy prowadził wiki Trzy razy był organizatorem konferencji cztery razy organizatorem GDJ-u, pięć razy różnych piki warsztatów, był również przez jedną kadencję członkiem zarządu, aż się spalił. No tak, ale to pokazuje jako przykład cichości po prostu i przestrzegam przed tym, żeby, to to, powiedzmy, jednak zbysta, się kontrolować, tak, że nie, nie brać za dużo jednak, bo to się człowiek spalił. To jest drugi grzech. Następny to jest nieczystość tutaj. Nieczystość intencji, tak? No bo nie, nie, nieczystość w sensie takim raczej się nie da być. A zasypiony laptop? No nie, nie o taką nieczystość chodzi z grzechu. Tak, zasypiony laptop nie jest grzechem. To może być ewentualnie grzechem lenistwa, ale nie jest nie, nie, to znaczy, no i tutaj, no, znaczy ja to zdefiniowałem w ten sposób, że widziałem są przypadki również administratorów, którzy ewidentnie działają z jakiejś motywacji poza neutralnym, ne e róż różnie motywowanym, ponieważ e nie chciałem tu pokazywać konkretnych przykładów, to tylko tak napisałem, że jak ktoś chce, to prywatnie mogę temuś pokazać, bo to jest moim zdaniem, a nie będę nikogo o to oskarżał oczywiście. Teraz następna rzecz, zazdrość. Tak? Czego można zazdrościć w Wikipedii? No i tutaj w zasadzie jedyną rzeczą, którą Wikipedii w, Wikipedii w stosunku do siebie mogą zazdrościć, to osiąganie tych kolejnych szczebli hierarchii, w cudzysłowie nazwiemy, I to jest jeden przykład kolegi, który zazdrościł jednemu z naszych stewardów tak bardzo, że ciągle z nim chodził i się go czepiał. Moim zdaniem to było ewidentnie motywowane zazdrością. No i gniew, to jest akurat ja. Ale grzech, bardzo stary grzech, ale, ale w, w, mój, mój grzech też pokazuje i to była taka dyskusja o UFO z 2005 roku z kolegą w Kwietniem, która trwała niesamowicie długo. <śmiech> mnie doprowadziła do szewskiej y, y, y, pasji i w końcu zacząłem wojnę rewertową i kwiecień napisał do mnie, żebym się zbanował, bo złamałem zasadę 3R. Ja wtedy w gniewie najpierw jego zbanowałem, bo stwierdziłem, że on też złamał zasadę i potem siebie, tak? No mądre, mądre, nie było zachowanych tak? Nie, oczywiście się zdarza wielu Powiedz powiedzmy sobie szczerze. Jak się coś robi w gniewie, to lepiej odejść. No, ale kwieciej to drugi No tak, ale mimo wszystko, jeżeli ktoś się zirytuje, no to wiorobieś ja w gniewie, czyli grzeszysz, tak? No i teraz moim zdaniem naprawdę najważniejszy grzech. Tutaj już może koniec żartów. Chcę właśnie w tym momencie pokazać, dlaczego moim zdaniem Przede wszystkim odchodzą wikipedyści, nie z powodu właśnie y, stron pomocy, nie, nie z powodu y, wielu innych rzeczy, tylko właśnie z powodu lenistwa i znużenia administratorów. I teraz y, to jest pierwszy y, w, może, o, no, zrobię tak, pokażę, jak w ogóle tego szukałem. I to jest też też uwaga do, do para, że można by się zastanowić, żeby ta grupa zrobiła takie może badanie, które jest moim zdaniem bardzo łatwe do zrobienia. Jak się wejdzie na ostatnie zmiany i wybierze tutaj opcję, żeby pokazywało dyskusję wikipedysty, no to się dostaje listę wszystkich wpisów dyskusji wikipedysty i w ten sposób te wpisy bardzo szybko też, ja to prezentację robiłem piątego, więc dlatego są z tego dnia przykłady akurat, ale to jest codziennie dokładnie tak samo, dzień po dniu, dzień po dniu. I teraz tak, no tutaj jest jeden z spisów, który był szczególnie atrakcyjny, znaczy dla kogoś, wzmużony, rozleniwiony zmęczony admin napisał zwróćcie do dowolnego, bardziej zaawansowanego wikipedystę, dał dupę i, i się podpisał, tak? No więc... To jest naprawdę niefajne, nie, zachowanie. Oczywiście skutek był taki, że ten człowiek przestał edytować koniec tematu. No i potem również w, te, w te, tego samego dnia na przykład był jeden administrator, który 131 razy jednego dnia po prostu klikał punkt po punkcie i wpisywał szablon dopracować. Łącznie z takimi krótkimi artykułami, które można pośródłowić w minutę tak samo długo jak ten i to też było widać, że to było motywowane moim zdaniem znużeniem, zmęczeniem, maniem dość tego, że się coś tam ciągle robi i po prostu zły dzień ktoś miał i po prostu nie miał innego pomysłu Warto co robić w Wikipedii, łup, łup, łup, łup, dopracować, dopracować po prostu. Tylko ty, ty to zrobił tego dnia ten administrator, nic więcej. No i teraz to, co jest najgorsze, to ja to nazywam z strony newbies, które właśnie można bardzo łatwo znaleźć przez ten system i to, co właśnie chcę powiedzieć, co można by konstruktywnego z tym zrobić. No i tu jest kilka przykładów, tak? Patrzcie, człowiek ma 50 edycji, nawet nie dostał Witajki i są wpisy, wpisy tylko o to, że zrobiłeś źle, no niekoniecznie, ale zrobiłeś źle, tu zrobiłeś źle, tam zrobiłeś źle, no i on po kilku takich wpisach sobie idzie, tak? I tych takich wpisów jest naprawdę masa jak się nogi. Średnio można znaleźć takich stron każdego dnia z 10-15, które się tak kończą dyskusyjnie. Tu mamy kolegę, tak, tutaj jest akurat witajka, jeden wpis próbował człowiek zrobić, dostał kopasę, poszedł. tak? Dwa wpisy. Tak. No, no tak, tak. I 20 edycji zrobił, nikt nie wróci. No i kolejny i kolejny taki pis, tak? To cztery akurat wybrałem, bo ile można. I jest dokładnie, dokładnie ten sam schemat. Jak wejdziecie, popatrzycie na te dyskusje stron w tych ostatnich zmianach, to każdego dnia jest ale to, lekko licząc 10 e... takich historii, które się kończą dokładnie w ten sam sposób. innymi jest przez to, że stworzone są yy, formularze, gotowce. Yy. No też, ale to w, bardziej chodzi. To nie tyle nawet o formularze, bo to nie są formularze i gotowce często, jak widzicie. To są wpisy konkretne, tak? Tylko <staje> na przykład to, to, mamy, to mamy wpisy jednego człowieka, który próbował jeden artykuł napisać, dostał po prostu taki wpis i skończył edytować. A, ale co? No ale tak? dlaczego to skończył? No to no tak nie, dlaczego to tak wpisy. Ale jak popatrzysz na ten, jak popatrz sobie na tę dyskusję i zobacz, ile jest nie takich nie wpisów, to są wszystko ludzie, którzy próbowali edytować i sobie poszli z różnych powodów. Może by się nie nadawali nawet w może tak, ale z nimi kontakt się kończy na tym. Tylko na tym i nic więcej dalej się nie dzieje. Kompletnie. Taki człowiek dostaje taki wpis i sobie idzie. I go nie ma. I nie będzie. Ale, ale... Słuchajcie, poczekajcie. Nie, nie, nie. To ale skończy, ja to nie pokazuję, nie żeby... To, by, no spokojnie. I to co, to, co na koniec chcę jeszcze pokazać i co właśnie po pierwsze by było moim apelem też trochę na przykład do tej grupy badanie i rozwój, żeby zrobić w ogóle badanie takie bardziej statystyczne, ile takich jest osób. I druga rzecz, która jest łatwa do, do zrobienia, można się tych osób spytać. Właśnie. Dlatego, że o, potem się nimi kompletnie... On to, koniec, jest tematu, nie będzie nigdy więcej żadnego wpisu. Natomiast można by spróbować zmontować grupę osób, która choćby przez, nie wiem, dwa tygodnie, czy tydzień będzie się takich osób po prostu wysyłała im ankietę z pytaniem, dlaczego odszedłeś, z czym miałeś problem i czy w ogóle ma jeszcze wrócić. czy wrócą. No tak, i potem statystykę, czy wrócą. No i tutaj właśnie mam taki trochę pomysł, który też znalazłem do anglojęzycznej wikipedii. Y... A pokaż jeszcze ten ostatni link nie czemu już u siebie na dole amber? Nie, nie, mi się. Tak, tak, to do... coś mi się tutaj. Nie wiem, dlaczego ten niece się. A bo to jest tutaj teraz. A, no tak, a to też pokazuje taki przykład ciekawy. To jest już dawno wikipedysta, który odszedł. I to był wikipedysta, który się z kolei specjalizował właśnie wyłącznie nie o tym dodawaniu przeglądu. Jego kariera, jakby to jest od miecza i od miecza zginiesz, skończyła się tym, że Masur mu wpisał kilkadziesiąt wpisów, że kasujemy, kasujemy na DN-u, poleciał artykuł następny i następny, nie wiem, czy to była zemsta, czy to było w, po prostu, ale on robił dokładnie to samo innym ludziom i skończył ten sposób, tak? Na tym się kończy jego historia edycji, gdzie ma kilkadziesiąt wpisów, że spory odsetek jego wkładu polecił, tak? No i tak się skończyła historia Ambera. Mhm. Dlatego mówię tu, od tego miecza wojujesz. Natomiast to, co ja jeszcze chciałem na koniec pokazać, to są właśnie, no to to może pominiemy, bo to jest taki też z powrotem żart, że na tym obrazie, oprócz tych siedmiu grzechów głównych, są cztery sprawy ostateczne. Tak? I te cztery sprawy ostateczne to jest śmierć, czyli odejście grzesznika lub osoby, która jest ofiarą grzechu, które, jak pokazuję, jest bardzo częste. Sąd ostateczny, czyli dla administratorów komitet arbitrażowy. Piekło, które sobie robimy sami i newbies cały czas, szczególnie szablonami odstrzygawczymi, no i pytanie, gdzie jest niebo, tak? No i właśnie tutaj miałem tą koncepcję, żeby właśnie zrobić coś takiego, co jest w, w, w, w anglojęzycznej Wikipedii, mianowicie wiki-anioły. I, i nawet nawet nie, mamy, nie mamy jeszcze Wikipedii opisu tego typu wikipedysty, bo chyba nie mamy takich wikipedystów. I Wiki, Wiki Anioł to był dawno ba, bardzo aktywny edytor, który sobie trochę odpuścił, ale od czasu do czasu wraca, tylko po to, żeby komuś pomóc. Tak? Nie wiem, czy mamy takich edytorów, natomiast też jest jeden, jeden z pomysłów, oprócz tego, co mówiłem, do Tara, żeby zrobić statystykę i zastanowić się, jak na przykład dotrzeć do tych osób, które kończą edycję, sześć edycji dostają tylko informację, że zrobili źle i odchodzą, a niech się potem nimi kompletnie nie zajmują. Można by się ich spytać po prostu, czy by wrócili, czy by nie chcieli pomocy. No i drugie, że może by się dało ustanowić taką instytucję wiki aniołów, czyli osoba, która by nie tak jak przewodnik czeka, aż ktoś do niej się zgłosi, tylko na przykład sobie wyszukuje potencjalnie fajnego edytora i się nim zaczyna przez jakiś czas op op op opiekować. <słukasz> No i tutaj dla mnie są kandydaci, to by byli ludzie, którzy odeszli z Wikipedii, do której może warto by się ponownie zwrócić. Wolf, Wolf Stantor, Jadwiga, Selena, Maturz i paru innych edytorów, którzy już nie, nie działają, a może by się do bycia aniołami dało namówić <coughs> z okazji naszej. To wszystko, tak? tak? To proszę o te pytania liczne, tak, Gyta, Magalia. Znaczy tak, te w Polsce, nie jadzika, nie tują, no ale to drobia. To co mówisz Sera. o tych szablonach, to co mówisz o tych, o tych szablonach, tych nowych, nie tych starych, o usunięciu grafik, to, że zostało przeniesione do brudnopisu, to może, no rzeczywiście na pierwszy osoba, może trzeba go jakoś poprawić, ale to jest łagodniejsza forma EKA. Bo inaczej te artykuły, albo by zostały, większość tych artykułów, albo by poszła do poczekalni, gdzie by została szybciutko skasowana, albo by została zakowana po prostu. I z tym, że no moim zdaniem tutaj też trzeba ustalić, ustalić pewne zasady, dlatego że yy, yy, no część tych artykułów, no jak gdyby nie ma zasad, kiedy się przenosi do grudnopisu i pewne rzeczy rzeczywiście za szybko są przenoszone, ale to na się Natomiast, natomiast to, co mówisz o, że tak powiem, no, traktowaniu, o traktowaniu się złym, traktowaniu nowicjuszy. No ja mam takie spostrzeżenie, że nawet, że to jak gdyby, czy człowiek będzie potem edytował, czy nie będzie, to jak gdyby zależy od, bardziej od jego charakteru, chęci i zaangażowania. Dlatego, że mam ileś przykładów ludzi, których się starało dopieszkać, bo widać było, że będą z niego, z nich wartościami edytorzy, że mają wiedzę itd. i tak dalej. I może oni nawet no, ciut więcej zrobili, ale i tak nie zostali. I tak odeszli. Mimo tego, że ich się chwaliło, pokazywało i, i, i różne im rzeczy miłe robiło. No A tak, że tak jak mówię. Bo przed chwilą wszedłem na te ozety. Pokrywałem dwa, trzy, dwa, trzy dwa, strony, a skróciłam. Ciarna następna, ciach następna, ciarna następna. I to tak jest mało, grubo, codziennie, codziennie. codziennie. No, no tak, no bo codziennie się pojawia multum słów, które są, ale słuchajcie, dlaczego, mu ludzi. dlaczego nie zmienić? Dlaczego nie zmienić na początku? Proszę I po kolei, no widzisz, że też. <słyszy> <śles> Znaczy no, nie, moim zdaniem żaden szablon nie rozwiąże problemu, bo to chodzi bardziej o human tak, żeby po prostu do tych ludzi dotrzeć, mój pomysł jest taki, że to bardzo łatwo jest zrobić, to nie jest... Nie wymaga super narzędzi i tak dalej, można usiąść i przez na przykład zebrać listę tego typu przykładów z ostatniego tygodnia i napisać do tych ludzi z pytaniem dlaczego, albo raz w tygodniu na przykład jakby ktoś to robił z pytaniem czy jeszcze masz ochotę edytować, co cię zablokowało i tak dalej. Dobrze, pakał My musimy pamiętać o dwóch rzeczach. Nawet jeżeli my po skomunikowaniu się z nowicjuszem poprawnie nie osiągniemy tego, że on zostanie edytorem, to on gdzieś pójdzie i komuś o tym swoim pierwszym spotkaniu z Wikipedią opowie. Jeżeli on odejdzie od monitora i powie, no próbowałam edytować Wikipedię i spotkały mnie rzeczy straszne, tam są nieprzyjaźni, okropni ludzie nam no, na mnie od razu, no to słuchajcie, no, daleko nie, nie zajedziemy. Ja mam, ja mam taką koleżankę, która jest lekarką, która próbowała edytować Wikipedię, ze źródłami poprawnie, ale jej mało nie zjedli, ponieważ nie dodawała szablonu przypisy, mimo że dodawała przypisy. I ona się zniechęciła do nas, by poszła. Eee, w każdym razie, ja mam, takie, ja mam takie marzenie kiedyś, żeby przeprowadzić warsztaty dla doświadczonych edytorów, zwłaszcza dla adminów, na których będą musieli przepisywać swoje komunikaty, do się już tak długo, aż one będą miłe. I zaczniemy od, zaczniemy od tego, że Zacznijmy od tego, że no, tak mogą je pisać, a wpadną na to, żeby napisać Dzień dobry, cześć! Na samym początku i pozdrawiam na, na końcu, bo ja myślę, że e, nawet... To jest... E, so, może być nawet witaj, tak, e, tak? E, to, jest, to jest trochę tak, że bardzo często administratorzy, którzy zwracają uwagę do już oni mają rację. Tylko oni po pierwsze piszą slangiem, tak? Bo ci to ekuje, tak? Dodaj ta kategoria jest czerwona. Bo no tutaj słowo poczekalnia samo w sobie jest bez no, sensu. Jak Cię to do poczekalni. Ale to znaczy dobrze, czy źle? No. źle, To nie, nie to znaczy do... Poczekalnia znaczy dobrze, czy źle? Znaczy to no, Znaczy to z Masz do słowa, to jest dobrze. to, tutaj Ja się akurat w no, tym kontekście... Co no, o no, to mi chodzi, tak? Dokładnie. Przede wszystkim trochę więcej e, takiego, e, takiej marcheski, czyli takiej też e, kultury i tego, żeby, żeby to było po prostu miłe. Jeśli ktoś robi błąd, zdarza się, ale nie naskakiwać na niego, nie najedziesz. Przede wszystkim tutaj z tych siedmiu uczelków głównych to mi zapycha. E, e, na przykład powstaje nowe narzędzie, przypisy e, załóżmy, które ma niby usprawnić. I świetnie, wszyscy są tak zadowoleni, już tak się na nawzajem, że takie fajne narzędzie powstało. I na przykład przychodzi taki ktoś, kto pierwszy raz używa tego narzędzia i mówi, że się czego nie nadaje, to jest nieintuicyjne. I teraz robi wedle tego narzędzia przypisy. I kto dostaje górę za to? Nie. Kto zrobił narzędzie, które nie działa na tyle intuicyjnie, że człowiek popełnia błędy albo nie daje wszystkich możliwości, on zbiera potem górę za to, że przepis jest źle zrobiony. Na szablonie, kiedy wstawił, ale nie do że on pomylił, że na przykład nie wiem, w autorze wstawił tytuł książki czy coś w tym stylu. Nie, to jest wszystko dobrze wypełnione. Ktoś się czepia, że przypis jest niepoprawny. Wedle szablonu. I to ja mam być na przykład jako edytor, który popełni ten błąd za to odpowiedzialna, za to się zjada tego, kto użył tego szablonu. Właśnie to, to ta, ta pycha taka, to tak. jest jedna rzecz. A druga ta e, propozycja tych wiki aniołów. Ja akurat bardzo dobrze pamiętam e, dwa niki, tego Tora i Jadwigę, oni również na wiki słowniku działali. I pamiętam właśnie to, że jak się właśnie przychodziło, że była właśnie taka opieka, że ciach, ciach, ciach, coś tutaj, a zobacz, to się robi tak, a to się robi tak. Bo odsyłanie też czasami do szablonów, czy tam znajdziesz to w pomocy, witaj, w pomocy się otwiera, to jest dużo, a my czasami mamy mały problem. Mały problem. Mało czasu e, na szukanie. Tak, mało czasu i czasami po prostu takie, takie wyjście naprzeciw, Dużo pomaga. Dziękuję. Ja tego słowa komentarza krótkiego. To jest faktycznie całkowicie, ale to, co powiedział w kontakcie kontekście mało czasu. Mamy kompletnie czasu. Była taka instytucja przewodnicy, która właśnie to miała robić, ale wymaga. Ja się nie zaangażowałem tylko z tego względu, że wiedziałem, że ja nie jestem w stanie się tym zająć, wiem, by to zjawisko. Ale tam jest kilka osób. Zgadzam się, że jest problem. Tak? Ludzie zgłaszają, że są źle traktowani. Ale ja bym chciał postawić takie pytanie, na ile oni potem nie edytują, bo zostali źle potraktowani, a na ile nie edytują, bo słusznie prawidłowo doszli do wniosku, że to co chcą zrobić, to, to nie jest do zrobienia na Wikipedii. Trzeba by się ich spytać. I kapodałka. No tutaj pytają o nazwiska, ja mogę powiedzieć, że ja osobiście mam wszelkie doświadczenie. Jestem profesjonalnym tłumaczem. Ja tłumaczę z języka polskiego artykuły na język rosyjski i z jednym takim tłumaczeniem, na którym spędziłam tydzień było to oczywiście tłumaczenie na rzecz własnej wiedzy, nie było płatne. Administrator, w ogóle ścisłości powiem, że to był administrator rosyjski z Rosji, skasował mnie dwie trzecie mojego tłumaczenia, rozjął mi tydzień jeszcze raz, proszę. Ale dobrze, może on tam miał jakieś przyczyny swoje na to, ale napisał mnie to pod tym z tego powodu, że nie jest to tak interesujące. Góro <głos> <głos> nie da skłamać już do na tak, swoje tak, oczy. Tak. I tutaj wraca, wracając do tych wypowiedzi administratorów, dobrze oni powinni zwracać uwagę, jak coś jest źle zrobione, to jest normalne, ale nie róbmy to w chamskiej formie, formie Ale dodajmy, dodajmy, że potem po interwencji jednak większość przywrócił z tych ja chciałam się jeszcze podzielić doświadczeniem, była akcja Świata Czytników, o której nie wiedzieliśmy, bo tak po prostu to wyszło tak spontanicznie. I tylko ja byłam jako administrator na tych źródłach i nagle wskoczyło koło 200 nowych użytkowników, wszyscy w jeden indeks, wszyscy w jedną książkę. Ja początkowo myślałam, że mam wikingera, pierwszy raz za <śmiech> <śmiech> Bo wszystkie IP i nowi ludzie. Zaszczytu to I chyba nie. Co, to staraliśmy się faktycznie. Myślę, że jakoś tą akcję ogarnęliśmy. Ale z, te, z tego dnia mam takie jakby doświadczenia, że jest potrzebna instytucja przypisanego przewodnika do ludzi. Po prostu przychodzi nowy człowiek i ktoś z urzędu go dostaje. I w tym momencie on jest za niego odpowiedzialny. A nie, że są przewodnicy, jak masz problemy, to się spróć. Nie, jesteśmy administratorami. Każdy powinien dostać jakąś część nowych ludzi. Ale jeszcze chcę powiedzieć o świecie czytników. Uważam, że może źle zostały potraktowane pierwsze trzy osoby, kiedy myślałam, że to jest jakiś wandal po prostu. Ale następnie cała dwusetka była potraktowana no średnio dobrze albo dobrze. Ale zostało z tego może 10 osób. Po prostu ludzie angażują się w coś i mają słomiany zapał i oni zawsze odejdą. Tylko jest pytanie, czy odejdą, bo nie mają czasu? Czy odejdą, bo zostali źle potraktowani? I ja tu... teraz Halibut, ostatnia wypowiedź, ponieważ my mamy pościsk. Ja bym tylko mało do tego wiele nie dlatego... Tylko... Bo... Tak, bo mi się wydaje, że wiele się nie do końca pochwaliła. To znaczy, co, że były w jak przyszło 200 nowych osób? W źródła napisały poradnik dla nowych edytorów, tak? Po prostu. Dosyć szybko i dosyć sprawnie, lecz oni wiedzieli co robić, więc może jest to przemyślanie. To nie wiki, źródła napisały, tylko ktoś napisał. No ja! No to właśnie, to ona, a nie... Dla dwie sprawy w zasadzie, ale postaram się jak najszybciej. Pierwsza jest taka, że faktycznie przewodnicy działają i potrzebują pomocy. Ja przez chwilę byłem przewodnikiem i miałem doświadczenie tak, że podałem tam swój numer telefon. Codziennie, do dnia, w którym się w kiedy musiałem się wycofać z tych względów, otrzymywałem 3-4 telefony od ludzi, którzy chcieliby się zabrać dopiero za napisanie hasła, tylko nie wiedzieli jak. Plus maile, plus informacje na stronie dyskusji. I skala sukcesu była taka, że w ciągu 10 dni miałem 10 fajnych artykułów napisanych przez ludzi, którzy mieli bardzo konkretne pytania i już swoją stronę dyskusji zapełnioną szablonami zupełnie niepomocnymi. To byli to ludzie uratowani dla wieki tylko dlatego, że był ktoś żył po drugiej stronie. I druga sprawa, Spójrzcie czasami na inne wiki niż tylko naszą, w jaki sposób tam się traktuje nowych, a potem wejdźcie na takie strony dyskusji właśnie, jak Polineryk pokazuje. To jest przerażające, że brakuje czasami zwykłego cześć, zwykłego jak fajnie, że jesteś z nami, do danego żywego człowieka. I to będzie nawet dodany szablon, ale niech on się fajnie zaczyna, tak? Popatrzcie na, teraz ja, Słuchajcie, nie, nie, mamy poświst, no, ja tylko... Tak, króciutki komentarz. Ja Popatrzcie na inne tak. wiki, tam jest według mnie tak samo, na rosyjskiej jest też tak samo. Natomiast no, nie, na rosyjskiej był pomysł przetłumaczony na polski matecznika, który według mnie był takim miejscem, przez który można było w cudzysłowie przepuszczać tych nowicjuszy, ale w sposób systematyczny, tylko niestety to się u nas no, nie przyjęło. zgłoszony projekt, nie został podjęty przez stowarzyszenie, albo też chodziło o sfinansowanie, bo no, w sposób no, wolontarystyczny nie wszystko da się zrobić. Dobrze, kończymy ten temat, bardzo interesujący, bardzo ważny, natomiast, no, niestety ja tu będę adwokatem diabła, mam nastawienie pesymistyczne, z tym się nie wiem, chyba da zrobić.